Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Problemy z wypłatami, zmiany we władzach spółki i widmo upadłości. Sytuacja wokół zonda krypto budzi coraz większy niepokój. Prokuratura Europejska badanie nieprawidłowości dotyczące programu Czyste Powietrze. Do resortu klimatu weszli wczoraj funkcjonariusze CBA. Rurociąg Przyjaźń może wznowić przesył rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację. Ukraina oczekuje odblokowania 90 miliardów euro. Na początek nowe informacje w sprawie Zonda Krypto. Prezes giełdy, Przemysław Kral, przesłał współpracownikom dokument zawierający zasady współp zmieniający zasady współpracy. Ułatwiono im rozwiązywanie umów, zniesiono też zakaz konkurencji. Jednocześnie pracownicy mają oddać firmowe laptopy i nie mogą usuwać ani przenosić danych. Według ustaleń portalu Mani.pl pismo ma charakter pożegnalny. A to kolejna odsłona afery wokół największej funkcjonującej w Polsce giełdy kryptowalut. Klienci Zonda Krypto nie mogą wypłacić zgromadzonych tam środków niemal do zera Wartość W Sprawę bada już prokuratura. Śledztwo dotyczy oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Prokuratorzy sprawdzają także polityczne tło tej afery. Minister Sprawiedliwości Eweldemar Żurek poinformował, że śledczy ustalają, czy w sprawie zonda krypto nie doszło do nielegalnego lobbingu. W rozmowie z TVP Info przypomniał, że giełda sponsorowała prawicowe organizacje. Jeżeli jakaś fundacja jest dofinansowana przez podmiot, który ma tak ogromne kłopoty, a następnie politycy nie doprowadzają do wprowadzenia przepisów, które zezwolą na kontrolę takich firm, to rzeczywiście wygląda to na taki tajny, niedozwolony lobbying. A w głównym wątku śledztwa dotyczącym oszustw poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy osób. Straty klientów Zonda Krypto już teraz szacuje się na co najmniej 350 milionów złotych. Dokumenty z dwóch resortów oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod lupą śledczej. Służby na zlecenie Prokuratury Europejskiej badają nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze. Jak ustalono zasady unijnych dopłat do wymiany tzw. kopciuchów generowały nadużycia na wielką skalę. Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, a chodzi o lata 2021-2023. Znamy sprawę, tak mówi obecne kierownictwo resortu klimatu. Szefowa resortu klimatu i środowiska twierdzi, że postępowanie w prokuraturze europejskiej trwa już od kilku miesięcy, a ministerstwo jest w stałym kontakcie z unijnym organem. Paulina Hennik-Kloska powiedziała też, że jej resort złożył wcześniej kilkaset zawiadomień do prokuratury. Skala nadużyć w tym programie i liczba w naszej ocenie nieuczciwie zrealizowanych inwestycji była za duża. Paulina Hennik-Kloska zadeklarowała, że służby otrzymają wszystkie niezbędne dokumenty i że jej resort nie ma nic do ukrycia. Przypomnę, że prokuratura europejska głównie bada kwestie Wprowadzenia programu w 2021 roku oraz jego późniejszych zmian. Dagmara Kęcior Polskie Radio. Na ten temat powróci w Jedynce już za kwadrans. Gościem Sygnałów dnia będzie Jacek Kartowski, wiceprze Minister funduszy i polityki regionalnej. Siedmiogodzinna rozmowa, jej efektem kompromis. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki ustalili, że Stowarzyszenie Rozwój Plus, które powołał były premier, pozostaje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wycofał ultimatum, w którym groził członkom inicjatywy wykluczeniem z partii. Teraz Jarosław Kaczyński daje Stowarzyszeniu zielone światło do działania, ale w ograniczonej formie. Działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii. Powstanie rada ekspercka, pozostałe działania będą wstrzymane. To nie oznacza oczywiście, że stowarzyszenie będzie zlikwidowane. A Mateusz Morawiecki przypomniał, w jakim celu powołał stowarzyszenie chodziło o dotarcie do wyborców o umiarkowanych poglądach. Z dużą ambicją pomocy w dotarciu do tych właśnie bardziej aspiracyjnych marzeń naszych rodaków do środowisk. Niekoniecznie odpowiada mi do końca to sformułowanie centrowych, niektórzy dodają mitycznego centrum. Do inicjatywy Mateusza Morawieckiego przystąpiło około 40 działaczy Prawa i Sprawiedliwości. I więcej nie będzie. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie będzie przyjmowało kolejnych członków. To są aktualności jedynki. Ukraina zakończyła prace remontowe rurociągu Przyjaźń. Instalacja do tej pory nie przesyłała rosyjskiej ropy, bo w styczniu uszkodziły ją rosyjskie ataki powietrzne. Naprawa rurociągu, a dokładnie jej tempo, było w ostatnich tygodniach kościoł niezgody między Kijowem a Budapesztem i Bratysławą.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 kredytu ma być odblokowane już dziś na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich. Paweł Buszko, Polskie Radio. Największy niemiecki przewoźnik w odpowiedzi na kryzys paliwowy tnie siatkę połączeń. Do października Lufthansa odwołuje 20 tysięcy lotów, a to daje blisko 120 odwołanych połączeń dziennie. A chodzi głównie o krótkie trasy, więc dotknie to także Polskę. Wiadomo, że nie będzie połączeń z Frankfurtu do Bydgoszczy.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 A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Piłkarze Racing wygrali przed własną publicznością z Toulouse'ą 4 do 1 i awansowali do finału Pucharu Francji. Ich rywala wyłoni dzisiejsze spotkanie Nicei ze Strasburgiem, którego piłkarzem jest dwukrotny reprezentant Polski, Maksymilian Ojedele. Z kolei Intermediolan z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał przed własną publicznością KOMO 3 do 2 i awansował do finału piłkarskiego Pucharu Włoch. O trofeum zagra albo z Atal Bergamoni Kolizalewskiego albo z Lazio Rzym. Rewanż w tej drugiej parze już dziś. A inter przegrywał wczoraj do 70 minuty 0 do 2, ale odrobił straty z nawiązką, kiedy Piotra Zielińskiego nie było już na boisku. Zamieszanie wokół współpracy firmy Zonda Krypto ze środowiskiem sportowym zatacza coraz szersze kręgi. W poniedziałek podczas briefingu prasowego prezes polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz poinformował, że nie ma na razie podstaw do zrywania umowy. Ze sponsorem generalnym tej instytucji, Zonda Krypto. Jednocześnie czeka na kolejną transzę wypłat od sponsora, która ma nastąpić pod koniec kwietnia. Tymczasem kluby piłkarskie, np. Raków Częstochowa czy GKS Katowice, wycofały się ze współpracy. Podobnie koszykarska drużyna Dziki Warszawa, o czym mówi prezes stołecznego klubu Michał Scholz.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 Problemy z wypłatą należnych im nagrod obiecanych przez sponsora mają też niektórzy polscy olimpijczycy z Mediolanu i Cortiny, m.in. Kacper Tomasiak i Damian Żurek.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 W całym kraju będzie pogodnie, a przynajmniej w pierwszej połowie dnia. Później na niebie pojawi się więcej chmur, miejscami niewykluczone są przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 13 stopni na Podkarpaciu przez 15-16 w centrum po 18 na ziemi Lubuskiej, ale temperatura odczuwalna będzie niższa, to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Senior. Tak na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Reklama. Polskie radio Jedynka Polskie radio, program pierwszy sygnału dnia jest 11 po siódmej. Radio, program pierwszy, 14 po siódmej. Sygnały dnia. Środa 22 kwietnia, 112 dzień roku, do końca roku 253 dni. Słońce wzeszło o 5.24, zajdzie o 19.46, zatem dzień potrwa 14 godzin i 22 minuty i będzie krótszy od najdłuższego 2 godziny i 25, a dłuższy od najkrótszego 6 godzin i 40 minut. Imieniny obchodzą Agapit, Dominik, Gaja, Gajusz, Leon, Leona, Leonid, Leonida, Lucjusz, Łukasz, Soter, Strzeżymir. Teodor, Vanessa i Wirginiusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. A że zbliża się 15 po 7. .00. Czas na pierwsze polityczne pytania w sygnałach. Zapraszam Grzegorz Łosiecki. Rozmowa dnia. W studiu sygnałów dnia Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Koalicja obywatelska. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co pana zdaniem wynika z wczorajszej wizyty CBA, no głównie w resorcie klimatu, ale nie tylko w sprawie programu Czyste Powietrze? Wynika to, że ten program był przez PiS w pewnym momencie zepsuty. Ten program, z którego skorzystało do tej pory około 900, ponad 900 tysięcy osób. Jest to gigantyczny program termomodernizacyjny. Został zdecydowanie nieroztropnie poluzowane przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Klimatu. No po prostu wypłacano zaliczki beneficjentom bez jakichkolwiek zabezpieczeń, a co więcej ci beneficjenci byli nieraz biedni ludzie naciągani przez oszustów, którzy obiecali im, że wykonują tą termomodernizację, w ogóle renowację energetyczną całych budynków, a potem tego nie wykonywali albo wykonywali to źle, że tego nie nie można odebrać. Myślę. Ja tak widzieliśmy na przykład nieocieplone budynki i do nich dołożona po prostu pompa ciepła do ogrzewania, co tylko podwyższało koszty. Ale czy obecne kierownictwo resortu nie ma sobie do zarzucenia, nie, nie ma powodu uderzyć się w piersi? Ja muszę powiedzieć, że to kierownictwo zostało i jest atakowane za to, że wstrzymało w pewnym momencie ten program, a zrobiło słusznie, bo tam było tyle nieprawidłowości, że trzeba było ten program zbudować od nowa. Także myślę, że tutaj obecne kierownictwo, ani Ministerstwa Klimatu, ani Funduszu Ochrony Środowiska. Nie ma się czego obawiać. I, i dobrze, że wręcz udostępnia, współpracuje też z CBA. Szkoda, że CBA zajęło się tą sprawą tak późno, bo przecież pani minister Henik-Kloska y, informowała o tym już dużo wcześniej i wstrzymanie było dużo wcześniej. No ale CBA jest specyficzną służbą. Mam o niej swoje zdanie. No, te, Tak, natomiast y, ja rozumiem, że to CBA w tym przypadku działa na polecenie Prokuratury Europejskiej i chyba w koordynacji z, anty, z Europejską Służbą Antykorupcyjną z Olafem. Oczywiście, że tak, ale no cała mądrość polega na tym, żebyśmy sami umieli najpierw rzeczy zbadać, a nie czekali na Europejską Prokuraturę i tutaj szkoda, że CEBA wcześniej tej sprawy nie poruszyło. Oczywiście i zarówno Ministerstwo Klimatu i nasze Ministerstwo wszystkie dokumenty daje, bo my się nie mamy czego tutaj obawiać. No dobrze, a czy my, mówię jakby obywatele Mamy się czego obawiać w kontekście tych nieprawidłowości, które tam mogły wystąpić, to znaczy, czy mogą być jakieś konsekwencje finansowe tego wszystkiego? Oczywiście zawsze takie konsekwencje mogą być, natomiast tutaj rząd zaproponował dwa rozwiązania. Jednak taki ratunkową dłoń dla tych, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych przedsiębiorców, szczególnie ludzi ubogich, a z drugiej strony to jest jednak to, że nasz kraj Pierwszy zareagował, nie czekaliśmy, nie było to postfaktum, czyli najpierw wchodzi Olaf, a potem wchodzi. Ministerstwo Klimatu, tylko najpierw Ministerstwo Klimatu zareagowało i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zareagował. Wobec tego wydaje się, że tutaj nie powinniśmy mieć problemu z utratą środków unijnych. No, yy, tak się składa też, że yy, to wejście CBA jest na tydzień przed głosowaniem yy, wotum nieufności dla Pauliny Henning-Kloski i pytanie w związku z tym nasuwa się samo. Czy to jest przypadek? Ja mam nadzieję, że jest przypadek, że nikt się nie posunął do jakichkolwiek prowokacji w tej sprawie. Ja bardzo długo jestem w polityce lokalnej, ale także ogólnokrajowej i muszę powiedzieć, że zawsze sprawy personalne i sprawy budżetowe są sprawami podstawowymi dla koalicji i tutaj według mnie trwałość koalicji to jest zawsze sprawa budżetu, głosowanie nad budżetem, nad zmianami w budżecie i sprawa związana personalna. Jest to na no, abecadło każdej koalicji, która rządzi czy to miastem, czy gminą, czy województwem, czy krajem. No, ale nawet biorąc poprawkę na to, co pan mówił wcześniej, y, y, y, że to dotyczy poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Klimatu, to czy jednak y, ta akcja nie osłabia w tej chwili y, pozycji Pauliny henin przed głosowaniem? I ja powiem tak, gdyby pani minister wcześniej zareagowała, a zresztą myślę, że i wczoraj wypowiedź pani minister, która powiedziała bardzo dobrze, że CBA weszło, bardzo dobrze, że Bada tę sprawę, pokazuje, że jest, ma swoją silną pozycję. Zresztą te ponad 900 tysięcy umów mówi samo za siebie. Mm -hmm. Natomiast ja chciałem jeszcze zapytać o konsekwencje polityczne, bo za tydzień jest to głosowanie, mieliśmy ostatnio spotkanie Donalda Tuska z pana szefową resortu, z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz, szefową Polski 2050. Donald Tusk powiedział tam, powiedziałem otwarcie, jeśli się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Jeśli zdacie ten test koalicyjnej lojalności i solidarności, będziemy dalej pracować. Czy rzeczywiście tutaj sprawa stoi na ostrzu noża? Panie redaktorze, jak powiedziałem wcześniej, ja nie chciałbym komentować ani słów pana premiera, ani pani ministra. Ale to było oficjalne, ale, e, tak, oficjalny ale, statement premiera na konferencji i, prasowej. Wcześniej już powiedziałem, nie wyobrażam sobie nawet jak byłem prezydentem Sopotu, to żeby ktokolwiek głosował przeciwko moim zastępcom, przeciwko skarbnikowi, sekretarzowi, czy głosował przeciwko budżetowi, czy ten budżet rozszczelniał. Jest to abecadło każdej koalicji. No dobrze, ja chciałem pana jeszcze zapytać o pewną anegdotę, która krąży. Podcast TV24 ujawnił, że na posiedzeniu rządu to chyba dwa tygodnie temu miało dojść do takiej sytuacji, kiedy premier zapytał o nieobecną minister funduszy Katarzynę Pełczyńską, a pan, który ją zastępował wtedy powiedział, że ona przebywa na delegacji w Rumunii i wtedy miało paść pytanie i nie zamierza tam zostać i do tego były, miały być śmiechy. Tak było? Faktycznie tutaj pani minister jest mm, przedmiotem żartów na posiedzeniu Rządu? Ja powiem tak, to ten podcast nie oddaje ani dokładnie słów pana premiera, ani moich. Jak będzie potrzeba taka, to jestem w stanie to z panem oczywiście wyjaśnić. Natomiast yy, yy. To, co na posiedzeniu rządu, to na posiedzeniu rządu. Ja uważam, że także w koalicji nie powinny padać takie słowa o kuwecie, nie powinny padać słowa chociażby o tym, że ręka rękę myje, bo takiej sytuacji nie ma. I, i niedobrze jest, kiedy... Y, no, no niedobrze by było, żeśmy brali przykład i na szczęście go nie bierzemy z takich słów jak Miękiszon, y, gdzie pan uciekinier na Węgry, pan Ziobro, trusz na czele pospolitej, takich słów używał wobec premiera. Ja uważam, że, że są pewne rzeczy, które trzeba wyjaśniać sobie koalicyjnie. Dobrze, że doszło do spotkania pani minister z panem premierem. Dobrze, że o te, na, ten, na wszystkie tematy, które pewnie były ich w zainteresowaniu porozmawiali, bo to są miejsce na rozmowy koalicyjne, czy też na klubach, a nie przestrzeni publicznej, bo to nikomu nie służy. A pan jest zastępcą Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Czy to napięcie na koalicyjnych szczytach przekłada się jakoś na pracę w resorcie? Wie pan, my mamy co robić. W tej chwili jest ponad milion umów podpisanych z KPO. 85% KPO jest wykorzystanych. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który trzeba zacząć kończyć w tym roku. Po prostu, nawet jak ktoś może się mniej lubić, bardziej lubić, dyskutować, o tematach politycznych, natomiast naprawdę tutaj wszystkie resorty są, wszystkie ministerstwa zaangażowane w to kapo, nasze szczególnie. I musimy to dowieźć do końca roku, jaki i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. a ja przypominam, że ten fundusz to jest na przykład 2,2 miliarda złotych dla Śląska. Także mamy co robić i na tym się głównie skupiamy, a jak wieczorami starczy czasu, to trochę o polityce. Tak, ale tu widać różnicę między Wami? Wie pan, no, no tak, ale no, no, jak są dwie osoby, to są trzy zdania w polskiej polityce. A wyobraża pan sobie za rok na przykład wspólną listę z Polską 2050? Pan premier Donald Tusk zaprasza wszystkich kalisjantów na wspólne listy, ale zaprasza. Nikogo nie zmusza. To jest oferta. Mówił, że powinna, powinniśmy iść jak najszerzej. Oczywiście myślę, że dobrze by było, żebyśmy wszyscy podkreślam wszyscy, to dotyczy także mnie, zachowali pewien spokój i pokazali jakie wielkie zmiany nas doszły w Polsce, chociażby w offshore, tak, czy w polskich portach, co jest mi szczególnie bliskie, ale właśnie na Śląsku także, w szpitalach no, no weźmy chociażby KPO na zdrowie, to jest ponad 5,2 miliarda złotych na onkologię, czy też 2,7 miliarda złotych na kardiologię, 1,5 miliarda na onkologię, czy 4 miliardy na y, y, y, wyższe uczelnie medyczne. No, to można wymieniać, takiego skoku cywilizacyjnego w polskiej medycynie nie było. Także myślę, że to są te sukcesy, które musimy pokazać, tak żeby... Na przykład koalicja obywatelska mogła mieć samodzielną większość, ale my uważamy, i to wszyscy politycy, że te listy powinny być jak najszersze. Różnimy się pewnie tu z naszymi koalicjantami. A ale jak to najszersze, to znaczy optymalny wariant to jest jedna lista? Wie pan, ale ja nie chciałbym na ten temat, panie redaktor. Moje zdanie od zawsze takie było. Ale jeżeli ktoś uważa, przecież pan premier Donald Tusk zaproponował głosu, jak nie chcecie głosować na mnie, głosujcie na trzecią drogę czy na lewicę, bo uznał, że... Te, że to są nasi sojusznicy. I dzięki takiemu te słowom pana premiera, zaproszeniem do głosowania lidera wtedy największej grupy opozycyjnej, udało się zmontować tą koalicję. Ale przykład węgierski pokazuje, że jednak jedna lista może mieć zasad czy znaczenie. Panie ministrze, pan, pan mówił o KPO, o sukcesach, ale w tej chwili KPO będziemy wkrótce zamykali, część grantową do połowy roku. Czy pana zdaniem tutaj jest zagrożenie, że jakieś pieniądze mogą zostać niewydane? Wie pan, jeżeli chodzi o kontraktację KPO, czyli to, co wykonały wszystkie ministerstwa, w tym nasze ministerstwo, to jest wielki sukces. Natomiast jest pytanie, czy na przykład wszystkie fabryki zdążą dostarczyć wagony, czy wszystkie inwestycje w zdrowiu będą wykonane, co już trochę mniej od nas zależy, a obciąża przede wszystkim poprzedników spisu, którzy doprowadzili do katastrofalnego opóźnienia OKPO. No, no tak, bo... ale wy rządzicie dwa lata już w tej a chwili, tak, dwa lata blokowaliście. Jasne, ale wie pan, jeżeli zamawiamy wagony, czy samorządy zamawiają wagony, bo to nie my, to i podpisują kontrakty, czy autobusy elektryczne i ten rynek, no jednak te wagony nie stoją na składzie, na bocznicy, które można kupić i, i te autobusy nie stoją, czy ludzie muszą dostarczyć. Ja myślę, że to KPO na pewno będzie w powyżej 90, gdzieś 4-3% wykonane. I tu stawiamy kropkę, bo zapraszam na, dalszy, na dalszą część rozmowy z ministrem Jackiem Karnowskim do serwisu YouTube. 26 po siódmej. Program pierwszy Polskiego Radia. A kolejna rozmowa dnia o 8.15 inaczej w sygnałach dnia jest Maciej Konieczny, poseł razem będzie naszym gościem. Szukam sobie tego blasku Jest jak wulkan. Trząc oczami dziecka. Bo to, co piękne, warto pamiętać. I wiem o tej tego... ostatnio chwalił redaktorze, że we Włoszech był. Ale żeby nas chwalił od no, razu. No, no wiedział, pyta, pytał pan, gdzie byłem by no, no, a, a, a komu no. pan widział jezioro? to jezioro? Co widziałem? Jezioro. Comu. Ale komu? Komu, się, komu co? No komu. Como. komu? Czemu? Nie, proszę pana. Nie widziałem. Nie widział pan. Nie, proszę pana. Nie widział pan jeziora Jednym komu śniardwy widziałem. Wigry widziałem. No To dobrze się wybrać nad jezioro komu, bo tam proszę pana i filmy kręcą. Widzieli? Film, Film Saboda kręcą. O, tak, teraz? Przykład. Teraz nie, ale Gwiezdne a. Wojny kiedyś kręcili. O komu wspomina mnie przypadkowo, proszę pana, w półfinale Pucharu Włoch. prowadziło z Interem Mediolanem. kiedy pański Zieliński, Piotr występuje, tak. I co? Do 70. minuty wszystko było jasne. że Komo zagra w finale Pucharu Że Rzekomo? No, rzekomo. I się okazało, że... Że nie? Nie. Zaczęli straty odrabiać i tak padła trzecia dla Interu. Cialenolu sucie! Dlaczego pan, A nie... pan nie tłumaczy? Słucham? A nie tłumaczył pan No, no to, że jest... Że, że... Symultanicznie. Sarcza Goglu, tak się nazywał ten zawodnik. Sarcza Goglu? Chyba, chyba tak. Trzeba Tomka Kowalczyka zapytać. W każdym razie więcej mhm. mogę panu powiedzieć na temat finału Pucharu Polski. Już I... 2 maja. Wie pan, kto się zmierzy? Nie wiem. Górnik Zabrze kontra pańska warka. Warka, proszę tak, pana? No? Ale jak warka? Ja żartowałem. Rzeka jest warka? Nie, raków często chyba. A. Do aktualności Paweł Zieliński. Problemy z wypłatami, zmiany we władzach spółki i widmo upadłości. Sytuacja wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto budzi coraz większy niepokój. Sprawa bada prokuratura. Śledztwo dotyczy oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Sprawdzane jest także polityczne tło afery. Wygląda to na taki tajny, niedozwolony lobbying. Prokuratura Europejska bada nieprawidłowości dotyczące programu Czyste Powietrze do Resortu Klimatu weszli wczoraj funkcjonariusze CBA. Jak ustalono, zasady unijnych dopłat do wymiany tzw. kopciuchów generowały nadużycia na wielką skalę. Ten program był przez PiS w pewnym momencie zepsuty. Został nieroztropnie poluzowany przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Klimatu. Tak, przed chwilą komentował to w jedynce wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Siedmiogodzinna rozmowa o jej efektem kompromis. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki ustalili, że Stowarzyszenie Rozwój Plus, które powołał były premier, pozostaje. Prezes PiS wycofał ultimatum, w którym groził członkom inicjatywy wykluczeniem z partii. Działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz bardziej. Rurociąg Przyjaźń może wznowić przesył rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację. Ukraina naprawiła tę instalację, teraz oczekuje odblokowania 90 miliardów euro. Dokonaliśmy naprawy, mamy nadzieję, że także Unia Europejska będzie realizować uzgodnienia. Lufthansa tnie siatkę połączeń, w planach jest odwołanie 20 tysięcy lotów, w tym wielu do Polski. W związku z dynamiczną sytuacją na rynku paliw oraz rosnącymi kosztami paliwa lotniczego. Wiadomo, że nie będzie połączeń z Frankfurtu do Bydgoszczy i Rzeszowa. Analizowana jest sytuacja wokół rejsów do Gnańska i Wrocławia. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o ósmej. Na program zaprasza jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas Autoglas naprawia, Autoglas wymienia Pogoda A ta pańska barka to w której lidze? Proszę pana, pan się nie interesuje aż tak bardzo Nie no, to jest pytanie no retoryczne, daleko, bo wiem daleko, W piątej lidze daleko. mazowieckiej Najbliższe spotkanie proszę pana to jest na wyjeździe z KS Energia Kozienice Klub sportowy Warka. No, ale warto trzymać za swoich. Proszę pana. Proszę pana, był ostatnio mecz Przyjaźni z Aha. Józefowią. No. Um, I jeszcze wcześniej Dobrze, i jak się skończył ten mecz? 2-2, no, jak mecz przyjaźni no to, Ale proszę pana, wie pan co jest najważniejsze? No. Najważniejsze są derby regionu KS Warka kontra Pilica Białobrzegi Wie pan kto wygrał? No. KS Warka, 4 do, 4 2. do 2 Tak, rzeczywiście, no, czyli gratulujemy Zawodnikom KS Warka Pytanie z innej beczki, co pan mhm. robi to, to Przy tak? okazji święta, co pan robi dla matki na co dzień? Dla ale matki, matki ziemi matki ziemi, proszę A, pana wizypa. Z zielonych godzin korzystam Piekę ciasta tylko po 23 tak. Segreguję śmieci najczęściej, bo jest to moim zdaniem najłatwiejsza rzecz. Też nie użyłam za dużo wody. Ja nie rzucam śmieci na podłochę. Staram się sprzątać po sobie, po psie. No i właśnie o to za chwilę zapytamy, co my Polacy robimy dla Matki ziemi. Za chwilę zapytam Patryka Michalskiego, wcześniej Błażej Prośniewski o wydatkach na zwierzaki. Wszystko się zgadza, prawda panie redaktorze? Zgadza się, będziemy liczyć. Zgadza się. To tylko jeszcze słów kilka o pogodzie najcieplej, bo nawet i 18 stopni na ziemi lubuskiej, i 13 tylko na Podkarpaciu, ale też przyzwoicie. Sporo słońca dziś przez niemal cały dzień. Później po południu na niebie pojawi się więcej chmur. Miejscami niewykluczone, przelotne, jakże potrzebne opady deszczu. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Autopromocja.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 Przypomnimy audycje i historyczne momenty. Zajrzymy także za kulisy radia i zastanowimy się, jak będzie wyglądać Jedynka przyszłości. Zapraszam, Grzegorz Kadinowski. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. No, pytanie o wydatki na nasze zwierzaki już padło. Pani Ania, która jest na spacerze ze swoim kabim. Miesięcznie jest to około 300-400 zł. No bo grumer, no bo weterynarz od czasu do czasu, no bo karma... No bo smaczki, największe wydatki mam zawsze, kiedy z nim wyjeżdżam na wakacje. Dlatego, że hotele liczą sobie horrendalne sumy za psa. Zaczyna się to od 50 zł, kończy na 150 nawet za dobę. No i tak to, ale bezcenny jest pieskiem. 150 za dobę? Do no to już takie przyzwoite jest to lokum chyba. Po pierwsze ekonomia. Ale prawda jest taka, Błażej, Błażej Prośniewski w naszym studiu, że jeśli traktujemy, a tak wielu z nas traktuje rzeczywiście zwierzaki jako członków rodziny, to się nie patrzy po prostu. Koszty na te... się często tak. nie liczą faktycznie. Mhm. A jak wynika z badania Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat, Polacy mają coraz więcej pupili. W swoich domach już blisko dwie trzecie z nas ma zwierzę domowe. Najczęściej to są psy, obecne w 70% gospodarstw posiadających zwierzęta. Na drugim miejscu oczywiście znalazły się koty. Tu ten odsetek wynosi ponad 50%. Rzadziej, choć też w domach mamy rybki, gryzonie, ptaki czy gado oraz płazy. Niezależnie jednak od tego, tego, jaki gatunek nam towarzyszy na co dzień, posiadanie zwierząt wiąże się z kosztami. Według szacunków rocznie w skali całego kraju na ich utrzymanie wydajemy już około 5 miliardów złotych. Tyle łącznie pieniędzy wydajemy na karma, akcesoria dla zwierząt, usługi pielęgnacyjne czy wizyty u weterynarza. Natomiast miesięcznie, jak wynika z badań, średnio wydajemy na utrzymanie naszych pupili od... 200, od 100 do 300 zł, mówi Sebastian Musiał z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat od 100 do 200 zł, 28 ponad procent, zaznacza taki przedział. Co czwarty badany zaznacza wydatki w przedziale od 200 do 300 zł, co piąty przeznacza na ten cel od 300 do 500 zł, a co dziesiąty badany posiadacz zwierzęcia domowego przeznacza nawet 500 zł lub więcej. Największa część tych deklarowanych kwot przeznaczana jest oczywiście na karmę, ale wspomniane badania pokazują też, że coraz powszechniejsze stają się też wydatki zdrowotne. Ponad połowa właścicieli zwierząt deklaruje również wydatki na pielęgnację i higienę. No i może posłuchajmy teraz, co na ten temat, na temat tych wydatków mówią no, nie same zwierzęta, bo dziś w końcu nie Wigilia, ale ich właściciele. Mam jednego psa małego, takiego zwykłego, no tak średnio 250 zł miesięcznie. Mam dwa koty i psa, dosyć dużego, bo 30 kg. waży. Miesięczny koszt utrzymania tych zwierzaków to jest około 700 zł. Mam dwie świnki morskie, one jedzą warzywa, więc w okresie zimowym warzywa są bardzo drogie, Wydaje kilkadziesiąt złotych, nawet do około 100 zł miesięcznie na wyżywienie tych zwierzątek, a dodatkowo mam jeszcze żółwia stepowego. Tutaj zaczyna się dopiero ciekawa historia, bo utrzymanie takiego żółwia jest bardzo drogie. Na rachunku za energię, no mniej więcej skoczył tak do około 80 zł, ze względu na lampy grzewcze, które żółw ma. Pies jest średnim Jorkiem. Wizyty u psiego stylisty, u fryzjera były bardzo drogie i kupiłam maszynkę, strzygę teraz mojego psa sama. Nasz pies niedawno miał usuwaną narkę i sama operacja kosztowała nas 7 tysięcy. Do tego wszystkie wizyty przedoperacyjne i pooperacyjne, więc to jest już kwota taka konkretna. No i to właśnie wizyty u weterynarza zazwyczaj są tym głównym dodatkowym wydatkiem, który musimy ponieść, gdy decydujemy się na posiadanie zwierzęcia w domu. Operacje czy takie długotrwałe leczenie potrafi kosztować kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Tanie też nie są takie rutynowe kontrole czy badanie. Na przykład w Warszawie koszt badania krwi to ponad 150 zł. Podobną kwotę zapłacimy za szczepienie. Tu też pewnie warto dodać, że takim pewnym wyjściem z tej sytuacji może być ubezpieczenie, bowiem coraz więcej firm ubezpieczeniowych. O. Oferuje takie kocie czy psie polisy. W podstawowej opcji kosztują one już od około kilkudziesięciu złotych miesięcznie. I co, ewentualnie zwracają koszty operacji poniesione? Jakiejś ewentualnej w przyszłości? Do pewnej kwoty mhm. tak. Koszty u weterynarza też można mieć zfinansowane z tej polisy. To warto o tym pomyśleć. Bożej Prośniewski, dzięki Wielkie, i do usłyszenia już za chwilę Patryk Michalski w Dniu Ziemi. Ziemi. Co my robimy, Polacy, dla matki? Ziemi. Kapciatina i Debest. Tak się składa, że jedynka też debest jest. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. Kamil Sipowicz. Radiowa Jedynka ma 100 lat, więc życzę jedynce kolejnych 100, a nawet 1000, a nawet 100 tysięcy lat świetlnych. Bardzo dziękujemy za te życzenia i życzyć będziemy sobie jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie takie wydłużone poprawiny. Ja fajne by... są takie życzenia po urodzinach, bo one właśnie przedłużają to świętowanie. Pewnie, że tak. Patryk Michalski już w studiu. Dzień dobry. Wracamy do pytania. Na zadane pytanie, ile wydajemy pieniędzy na naszych pupili, to ja odpowiem tak przekornie. Dwóch znajomych ze sobą rozmawia, jeden do drugiego mówi, ty, ale ten pies to nie skacze, on lata, co on je? A on mu odpowiada, cały sęk jest w tym, że zjada pół mojej pensji. Oj, czasami jest tak, kto ma psa i to nie jednego, jeszcze nasza sługaczka ma dwa psy i dwa koty, zdaje się. I trochę ją to kosztuje. Ale przecież w niektórych gminach, nie czy to we Włoszech był hmm. pomysł, żeby przyznać takie, przepraszam za porównanie, hmm. 800 plus na, na zwierzaka. No dlaczego, dlaczego? Warto pomyśleć, tym bardziej, że te wydatki są rzeczywiście duże. To tak przy okazji, szanowni państwo, pamiętajmy, choć to jest wydatek mały, zdaje się, że nawet i gminy niektóre to fundują, można znaleźć takie pojemniki z woreczkami na psie. Odchody, bo trzeba to nazywać mhm. rzecz po imieniu, no bo jednak po psiakach trzeba sprzątać. To nie jest wina psa, że zrobi w tym czy w tamtym miejscu, to jest wina właściciela, że nie posprzątał. Przypominamy wszystkim. I że piesek to nie tylko miłe przytulaski, no ale właśnie. też obowiązek Obowiązki. właśnie. No i to może być wyraz troski o Matkę Ziemię, mhm. której dzisiaj dzień mamy. Tych sposobów na to, jak troszczyć się o naszą planetę na co dzień jest wiele. No ja polecam na przykład jazdę rowerem, bo dzisiaj do pracy oczywiście rowerem przyjechałem. Polecam serdecznie, poranek jest Przepiękny. A co jeszcze można robić? Segreguję śmieci najczęściej, bo jest to moim zdaniem najłatwiejsza rzecz. Też nie używam za dużo wody. Ja nie rzucam śmieci na podłogę. Staram się sprzątać po sobie, po psie, palić światło wtedy, kiedy mi potrzebne. Butelki wyrzucam do śmieci ładnie, zamiast zostawić na trawie. Udzielam się takich akcjach ekologicznych. Staram się nie kupować nowych toreb na zakupy, tylko mieć swoje stare i korzystać z nich. Kupuję ubrania często używane. Ja oddaję butelki do butelkomatu i przez to pieniądze zarabiam. Jak wychodzę z braćmi, to zbieramy śmieci z parków. Puszki zabieram do domu. A dlaczego? Bo dostaję za nie kaucję. Staram się kupować produkty niepakowane też w plastik. Potrafię jej posegregować, jak jestem w śmietniku powrzucać na swoje miejsce. No to ja mam podobnie jak pani, jak widzę butelkę plastikową wrzuconą do zmieszanych, no to też ją przekładam do tego żółtego kontenera. Tak <grych> Trochę. I wkurzony też. O codzienne sposoby na troskę o planetę pytała Karolina Jonarska i pewnie takich osób jak wśród naszych słuchaczy, jak tych jest więcej, ale z drugiej strony wiele raportów pokazuje, że temat ochrony środowiska trochę nam już spowszedniał, bo nic nie daje straszenie i alarmowanie, że planeta płonie, Mówi Mateusz Galica z Agencji Lata Dwudzieste, która przygotowuje od kilku lat raport Ziemianie Atakują. Ten raport pokazuje właśnie naszą postawę wobec troski o klimat, o środowisko. No i wynika z niego, że w ostatnich latach ten temat po prostu przegadano wymieniono słowa pod tytułem katastrofa, mitygacja, adaptacja, transformacja. Cóż, to są mądre słowa, którymi e, jednak na szerszą skalę niczego nie da się załatwić. Efekt mamy taki, że w ostatniej edycji badania ziemia nie atakują. Wskaźniki troski e, o środowisko spadły. No to ciekawa nazwa tego raportu, to wy, wynika z tego, że to my jesteśmy największym zagrożeniem, a nie jesteśmy jacyś... najbardziej szkodliwym gatunkiem. Tak, na a Ziemień. nie jacyś obcy. E, szanowni państwo, no tak, nie ma się co dziwić temu, o czym mówił pan Mateusz, bo po drodze, wydarzyło się kilka innych rzeczy, które nieco ty naszą uwagę od klimatu odwróciły. Bo tak, bo pandemia, bo potem wojna, hmm. no jeszcze inflacja, hmm. to chyba dotyka nas na co dzień bardziej niż zmiana klimatu. To prawda, tylko, że zobacz, jak to jest Nie myślimy przyszłościowo, nie? co my zostawimy swoim dzieciom. Na przykład, dzieciom. albo zobacz, że no powodzie błyskawiczne, które mamy coraz częściej, czy wiosenna susza, która hmm. właśnie trwa. No to to jest efekt tego, że niestety z tą planetą nie obchodzimy się tak, jak e, powinniśmy. Ale te badania pokazują też, że nic nie daje Właśnie narzekanie, że tak źle się dzieje i straszenie, że planeta płonie, bo zamiast straszyć trzeba pokazać ludziom, że mają moc sprawczą, czyli zachęcić do działania. No i to już od 33 lat robi Fundacja Nasza Ziemia, która w Dzień Ziemi startuje z jedną z najbardziej znanych akcji ekologicznych, czyli sprzątaniem świata. Do udziału zaprasza jej główny koordynator w Polsce Grzegorz Mikosza z Fundacji Nasza Ziemia zachęcamy od teraz y, do tego, żeby się do nas przyłączać i żeby organizować swoje porządki. Wiosna jest do tego idealna. Porządki nad brzegami rzek. Od kilku tygodni robią uczestnicy operacji Czysta Rzeka. Każdy mógł zorganizować taką akcję sprzątania w pobliskiej okolicy. No i teraz czas, żeby się pochwalić. Ja w niedzielę razem ze znajomymi w takiej akcji wziąłem udział. Sprzątaliśmy nad Wisłą w dzielnicy Białołęka. Dwie godziny, 25 worków śmieci nazbieraliśmy. Współorganizatorka Akcji Izabela Sałamacha tłumaczy, że oczywiście w kilka tygodni nie wysprząta się wszystkich śmieci nad wszystkimi rzekami, ale chodzi o to, żeby mieć wpływ w to, co powiedziałem, żeby pokazać ludziom, że mogą mieć wpływ na to, co je dzieje się w ich najbliższej okolicy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 że w trosce o ziemię nie chodzi o wyrzekanie się dotychczasowego życia i rezygnację z całego dobrobytu, do którego przecież wielu z nas się przyzwyczaiło. Chodzi o umiar i świadome wybory. I na przykład nie musimy ludziom mówić zrezygnuj z mięsa i jedz tylko roślinki. Możemy mówić, słuchaj, możesz być zdrowszy, możesz mieć lepszą celę, jeśli tego mięsa będziesz jadł trochę mniej, ale za to lepszej jakości. Może nie codziennie ten schabowy, może w niedzielę. I jak, od jakiegoś dobrego rzeźnika, a nie z supermarketu wiadomo jakiej jakości. A to, że drastyczne działania nie przynoszą efektu, pokazuje też przykład grupy Ostatnie Pokolenie. W zeszłym tygodniu jej przedstawiciele poinformowali, że chowają klej do kieszeni, nie będą więcej przyklejać się do jezdni i blokować dróg i kończą działalność. No, no twierdzą, że większość ich postulatów została została zrealizowana. Dość optymistyczne założenie, bo myślę, że wiele jest jeszcze do zrobienia, ale niech to będzie dowód na to, że małymi kroczkami też można dojść daleko. Widzę, że się redaktor ucieszył. No to tak, że znaczy... <klimy> że już nie będzie ty, tych akcji pod tytułem przyklejanie się i utrudnianie... No właśnie, bo ale, ale, I, się zastanawiam, czy się. jakiegoś związku nie ma z tym y, ostatni wyrok w sprawie tych dwóch aktywistek. Właśnie ostatniego pokolenia, które serenkę farbą oblały. Mhm. Bo one chyba tam dostały potężnie po kieszeni od sędziego przy okazji. Aha. Można? Można. Można. Można. E, powiem wam szczerze, bo jedna z naszych rozmówczyń wspomniała, że nie zapala światła wtedy, kiedy jest niepotrzebny mnie wieczorami się taki łazik włączę, łażę i chodzę i gaszę. Ale garzę. to ja mam tak. po tobie i po Potacie moim. Ty w przedpokoju musi się tam palić? <laughs> dla kogo to się świeci? Dla kogo? Patryk Michalski, dzięki wielkie. Zróbmy coś Dziękuję. dla matki ziemi w dniu jej święta, nie tylko, nie tylko od święta. Grzegorz Osiecki zrobi coś dla gościa. Zada mu szereg pytań, stawiających go pod murem ścianą. To będzie Maciej konieczne Partia Razem. Dziękuję. Polskie radio. Ale postawisz czy nie postawi. Pytania? Postawię <głos> szereg pytań. <głos> szereg pytań. Dobrze, dyplomatycznie wybrąd z tego. Grzegorz Sosiecki yy, za 8 minut, godzina ósma. To jest polskie radio. Program pierwszy i sygnały dnia. Parki, do głów, trwały posmak róż. To nieprzypadkowy nie mogę ustać. Wyleczek każdy trudna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 Polskie Radio. Program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej. Polskie Radio. Jedynka. Reklama. Trwa tydzień hiszpański w Lidl. Już dziś.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam, a na początek województwo Podlaski i Wieści z Zakierownicy Słuchamy. Droga zablokowana E61 obok suwał w stronę granicy. Proszę omijać na Augustus Radzi. Rzeczywiście pomiędzy węzłami Raczki a Suwałki Południe na kilometrze 9 doszło do wypadku dwóch aut osobowych i w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Jestnia jest nadal zablokowana w kierunku Suwałk czy w kierunku granicy państwa i ten fragment należy omijać trasą wojewódzką nr 655 przez Raczki i miejscowość Bakaniuk. Bez zmian w województwie podkarpackim na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Rzeszów Północ na kilometrze 571 nadal zablokowany jest jeden pas w kierunku Korczowej. Tutaj ciężarówka uderzyła w bariery, a do tego zdarzenia doszło prawie 3 godziny temu. Obserwujemy tam spore spowolnienia. Na A4 zdecydowanie wolniej jedzie się także na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Łagiewniki a Kraków Balice, ale podobnie jest w województwie śląskim na wysokości Mysłowic, a także Katowic. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Tutaj bardzo dużo cierpliwości przyda się na ekspresowej ósemce w Warszawie, podobnie na ekspresowej dwójce także w stolicy, na drodze krajowej numer 92 pomiędzy Sochaczewem a Ożarowem Mazowieckim oraz na Krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Warszawą. 22 513 11, 11 to numer do Radia Kierowców.